Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Ogłoszone na dziś maksymalne ceny paliw zostaną z nami dłużej przez całe święta. Najbliższa aktualizacja jest we wtorek. Trwa protest okupacyjny w siedzibie głównej ZUS-u. Nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie zarobków i organizacji pracy. Post, modlitwa i procesje to Wielki Piątek, drugi dzień Triduum pascalnego. Ogłoszone na dziś ceny paliw o kilka groszy niższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 płacimy 6,19 zł, a za olej napędowy 7,64 zł. I takie stawki zostaną z nami dłużej, bo w najbliższych dniach nie będą aktualizowane. Zapowiedział to w radiowej jedynce minister energii Miłosz Motyka. Jeżeli chodzi o dzień świąteczny czy weekend, funkcjonuje ta data, która została podana na przykład w piątek. Jest obowiązująca dla soboty, niedzieli, w tym przypadku także poniedziałku na cały okres świąteczny. Najbliższa aktualizacja jest we wtorek. A co po świętach? Minister Motyka przyznaje, że trudno precyzyjne zapowiedzi, ale nie brakuje niepokojących sygnałów. Trendy są niepokojące, jeżeli chodzi o sytuację globalną, jeżeli chodzi o sytuację w Europie, jeżeli chodzi o ceny diesla, jeżeli chodzi o ich przełożenie na nasze portfele. Niestety ani słowa, ani dział. Nie zmierzają do uspokojenia sytuacji, tylko do jej eskalacji. Dlatego na wprowadzenie maksymalnych cen paliw decydują się też inni. W przyszłym tygodniu podobne do polskich regulacji wprowadzą Czesi. Sąsiedzi z południa będą musieli jeszcze poczekać na tańsze paliwo. Nasi kierowcy już korzystają z ulg. Obserwuje to nasz reporter Maciej Jastrzębski, który rozmawiał z kierowcami jadącymi autostradą A1. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry. Witam. Do świąt jeszcze kilkadziesiąt godzin. Powiedz czy na trasie Gdańsk-Łódź już tłoczno?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 Sprawdziłem też ceny paliw. Kilka stacji po obu stronach autostrady ma ceny nieco niższe niż te proponowane przez rząd, ale w większości na autostradzie, a 1 między Toruniem, Włocławkiem i Łodzią utrzymują się ceny na maksymalnym pułapie wskazane przez Ministerstwo Energii. Tak mówią o tym kierowcy. Pewnie na jakąś tam krótką metę jak najbardziej dobry ruch. Natomiast dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie rozwiąże, no to można powiedzieć tutaj, no jakieś tam rozwiązanie doraźne. Mamy dużą akcyzę, więc jak najbardziej niższa cena dla konsumentów jest okej, okay, dla przedsiębiorców niekoniecznie, bo przedsiębiorca i tak płaci netto. Przypomnę, część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są o 2-3 grosze niższe od górnej granicy. Maciej Jastrzębski i raport A Res1. Bardzo dziękujemy. Kolejne osoby objęte aktem oskarżenia w sprawie podpaleń centrów handlowych, w tym hali przy Marewilskiej w Warszawie. Śledczy ustalili, że był to sabotaż na zlecenie rosyjskich służb. Odpowiedza to pięć osób. Główny podejrzany w sprawie podpalenia centrum przy Marewilskiej nadal pozostaje jednak nieuchwytny. Udało się natomiast ująć sprawców podpalenia hali zbrojeniowej w czeskich Pardubicach. To para Polaków. A prokuratura bada, na czyje zlecenie działali, mówi rzecznik prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.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 A wcześniej do podpalenia przyznała się jedna z lewicowych organizacji, wskazując na polityczne motywy związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Nie ma porozumienia w ZUS-ie. Związkowcy kontynuują protest w siedzibie zakładu. Pracownicy domagają się wyższych płac i zmian w organizacji pracy. Oferta Ministerstwa Finansów ich nie zadowala. Przekazała nam rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun. Propozycje na dzień dzisiejszy z Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze środków własnych, to propozycja 200 zł brutto na etat. Nadal oczekujemy na przedstawiciela Ministerstwa Finansów i zostajemy tutaj dalej. Jeśli dziś nie dojdzie do porozumienia, protest prawdopodobnie zostanie zawieszony na czas świąt. Centralne zus okupuje około 30 osób, to przedstawiciele 12 związków zawodowych. Szpital powiatowy w Lublińcu zawiesza pracę Izby Przyjęć i tak będzie przez całe święta do przyszłego wtorku. Jak wyjaśnia placówka w komunikacie, powodem jest brak lekarzy. Pacjenci są teraz kierowani na SOR w Tarnowskich Górach oraz do Izby Przyjęć w Blachowni. To są aktualności jedynki. Post, cisza, modlitwa. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek. Chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Jak co roku tłumy wiernych przybyły do Kalwarii Zebrzydowskiej na Misterium Męki Pańskiej. Wielkopiątkowe obchody trwają tam od świtu. Tradycja organizowania misteriów obecna jest też w Piekarach Śląskich. W widowisku bierze udział ponad 120 aktorów amatorów. Rolę Jezusa odgrywa pan Wojciech Dolibuk. Dla mnie najcięższa jest modlitwa w Okrujcu. no bo tam trzeba też tak trochę emocją zagrać. Moim zdaniem wiara to jest relacja z Panem Bogiem i staram się tę relację codziennie budować. Wielki piątek w kościołach to jedyny dzień w roku bez mszy świętej. Wieczorem wierni biorą udział w uroczystej liturgii męki pańskiej i adoracji krzyża. Na katolików obowiązuje tego dnia zachowanie ścisłego postu.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 Rafał Mała zapraszam na wiadomości sportowe. W połowie maja w Turynie odbędzie się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów, a od wczoraj wiemy, że wystąpią w nim dwa polskie zespoły. To warto Zawiercie i Projekt Warszawa. Stołeczna drużyna wyeliminowała w ćwierćfinale Bogdankę Lublina. wczoraj Zawiercianie po raz drugi pokonali włoskiego giganta. Lubecz Witanowa 3 do 0. Mateusz Bieniek, kapitan Warty podkreślił, że zespół czuł sportową złość po porażce z Zaksą w meczu plus ligi. Przede wszystkim byliśmy gotowi na to, że, że Włosi od pierwszej piłki będą szukać swojej szansy, no bo nie mieli tak naprawdę dzisiaj nic do stracenia. Paradoksalnie ta porażka z Zaxą, ten początek był taki trochę nerwowy z naszej strony, ale później już wszystko wyglądało super i jakby taki był cel przed sezonem. Mówiliśmy o tym, że chcemy grać w ten Final Four Ligi Mistrzów. Udało się awansować, a teraz już zapominamy i, no i skupiamy się na Zachsie, bo tam mam jeszcze swoją robotę do wykonania. Final Four Ligi Mistrzów oprócz projektu i warty wystąpią też Zira, Tankara i Perugia. W Lidze Mistrzów grają także dwa polskie, dwie polskie drużyny, ale w Lidze Mistrzów w piłce ręcznej. Wczoraj obie przegrały. Wisła Płock legła Sportingowi, Lizbona 29 do 33, a Industria Kielce przegrała z pikiem Szeged 23 do 26. Jesteśmy na półmetku, trzy bramki to jest i dużo, i, i mało. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten wynik końcowy był troszeczkę bardziej korzystny, patrząc z naszej strony. Natomiast gospodarze grali bardzo zdeterminowani dzisiaj i, i do ostatniej piłki walczyli o to, żeby ten wynik był jak najbardziej korzystny dla nich. Mówił Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce, Rewanże w Ciercinałach nałach za tydzień. Czekamy na wieści od zespołu IGI Świątek dotyczącej najbliższych startów. 11 kwietnia rozpoczyna się turniej w Stuttgarcie na nawierzchni ceglanej, ale pojawiła się informacja, że Polska ten może odpuścić te zawody. Może spędzić ten czas na treningach z nowym szkoleniowcem Francisco Rojdziem. Rozpoczęcie współpracy z byłym trenerem Rafaelem Nadala ogłosiła wczoraj. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. Nad Polską dziś sporo chmur, choć z licznymi przejaśnieniami. Miejscami na północy, zachodzie i w centrum może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 7 stopni na wybrzeżu, 12 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, do 14 na Mazowszu i Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 999 paskali. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas z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 Reklama Polskie Radio Jedynka We were long away from home Haven't seen you in so long But it all came back in one moment And the year started cold But I didn't notice it all chinese food in small white boxes live the life we saw in friends your room it barely fits the mattress wake up leave for work again the wind it seems to blow right through us down jackets are the trend the russia rushing deep into love english girl and an american English girl in an American town In an American town the Days come and go But it ends when doors close And the send of your perfumes on me You're useless with your phone Electric when one -on one-on-one I thought I would be more nervous Darling We watch comedy conversations till the dawn any change in tide we push against it challenge meanings in the songs and head out without a reservation drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted with my english girl in an american town over the beta to the fifth floor i'll bring on the buzzer then you'll be right down i wish time would freeze don't over the hoodie we're out feed our Steal the cups from mostly the bowery bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost. Then you don't remember when it started, never have to pretend. With my English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the bars and then you'll be right down. Polskie Radio, program pierwszy, 14 po 8. Sygnały dnia. Trzeci dzień kwietnia, Wielki Piątek, 93 dzień roku, do końca roku 272 dni. Słońce wzeszło o 6.06, zajdzie o 19.13 dzień, potrwa zatem 13 godzin i 7 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 40 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 25 minut. Imieniny obchodzą... Antoni, Benedykt, Cieszygor, Eutychia, Gandolf, Irena, Izbygniew, Izbygniewa, Jakub, Jan, Józef, Nicetas, Pankracy, Ryszard i Sykstus. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darze. Jest 15 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. A gościem jest Jego Ekscelencja Krzysztof Zadarko, biskup diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Migrantów i Uchodźców. Witamy w Wielki Piątek w Sygnałach Dnia. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże biskupie, chciałem zapytać o Wielki Piątek. To jest najważniejsze święto dla chrześcijan. Na czym polega jego znaczenie? No to jest to jest święto, właściwie część święta, nasze triduum paschalne, które rozpoczęło się wczoraj wieczorem uroczystą Eucharystią Mszy Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj jest Wielki Piątek, a ta centralna dla katolików, Uroczystość, liturgia i główny akcent jest jutro, wieczorem, w nocy, właściwie z soboty na niedzielę, czyli to jest noc paschalna, która przygotowuje nas i celebrujemy wtedy najważniejszą prawdę w zmartwychwstanie. Prawdą jest też, że dla wszystkich chrześcijan, wszystkich denominacji, Wielki Piątek jest takim momentem, który nas bardzo łączy, ponieważ w tajemnicy tego święta jest krzyż, krzyż, najważniejszy znak chrześcijaństwa, znak oznaczający mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, ale proszę pamiętać, że to jest tak przeżywane, że w kontekście również zmartwychwstania. My, może bardziej nasi bracia protestanci dzisiaj ten dzień traktują jako centralny dla nas tą najważniejszą uroczystością, to jest trochę dziwne mówienie pewnej gradacji, ale jeśli Pan o to pyta, to jest ta noc paschalna z soboty na niedzielę. A co przypomina, o czym przypomina Wielki Piątek, ale też tak naprawdę szerzej, o czym przypomina Wielkanoc? Najpierw Wielki Piątek. Wielki Piątek to jest dzień, kiedy umarł Jezus Chrystus, kiedy został umęczony, przybity do krzyża i zmarł za nas wszystkich na krzyżu. Dlatego krzyż tego dnia stoi w centrum. Tego dnia, jak wiemy, mamy kilka elementów liturgicznych przynajmniej. To jest słowo czytane, głównie pasja, czyli opis męki pańskiej według Ewangelii świętego Jana. Jest adoracja krzyża i dzisiaj to jest, warto podkreślić, taki moment, kiedy my, tak jak przed Eucharystią, klękamy przed krzyżem. Jest tam też komunia święta i w końcu jest adoracja przy grobie pańskim. Te główne elementy koncentrują całą naszą uwagę na tajemnicy krzyżu czyli na męce i śmierci Jezusa Chrystusa, to tam doszukujemy się głównego y, sensu naszego, naszej wiary, które, jak powiedziałem, rozjaśnia, niejako staje się jeszcze większym przeżyciem w Wigilię Paschalną. Główna prawda wiary w chrześcijaństwie to jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To przesunięcie akcentu z krzyża na zmartwychwstanie jest dosyć istotne, żebyśmy też dzisiaj, kształtując nasze myślenie o liturgii, o, o przeżyciu Wielkiego Piątku, nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na takim smutnym, bo to jest bardzo ważne, takim bolesnym przeżyciu, w, w czuciu się w to, co się stało wtedy e, Na Golgocie Tylko cały czas myśleli o tym Że w niedzielę rano Będziemy radować się Radością zmartwychwstania Chrystusa a jakie znaczenie mają te święta dla osób niewierzących, no, które nie, nie odwołują się do Biblii, do tej jej tradycji, albo no, są jakby obok, tak? Żeby znaczy, było je. zapytać niewierzących, ale myślę, że dzisiaj my, będąc tu w Polsce, czy w Europie, czy w ogóle szerzej w świecie, gdzie tradycja, czy kultura chrześcijańska jest jeszcze znana i praktykowana, to dla wszystkich no, również niewierzących jest to taki dzień, w którym ewidentnie skupienie się na tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa y, staje się taką inspiracją do zrozumienia w ogóle pytania o śmierć, o to czy coś jest po śmierci, czy nie. To jest też taka inspiracja dla wszystkich, którzy byli kiedyś wierzącymi i odeszli od wiary. Myślę, że dla wszystkich bez wyjątku to jest punkt taki centralny, w którym stawia się pytanie o sens życia. Potem Następne pytanie to jest o sens cierpienia o sens chorób, o sens nieszczęść, które dotykają człowieka. Potem idzie dalej. Mnóstwo takich rzeczywistości, które są dla nas też wielkim pytaniem, na które nie ma łatwych odpowiedzi, czy w ogóle na przykład sens wojen, które dzisiaj stają się rzeczywistością. I wtedy spoglądamy my, chrześcijanie, z całą nadzieją na krzyż Jezusa Chrystusa. Na Chrystusa ukrzyżowanego, który temu wszystkiemu nie daje odpowiedzi, ale pomaga nam to przeżyć. Myślę, że to jest wielkie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, które jest rozpoznawalne również w świecie ludzi niewierzących. No jeszcze chciałem zapytać o sens y, pojęcia ofiary, no bo ona jest związana z Wielkim Piątkiem i w, generalnie z Wielkanocą. I na ile to jest y, no, takie pojęcie czy figura, która dzisiaj istnieje w, nasz, w naszej rzeczywistości? To zależy, co rozumiem przez ofiary, ale myślę, że to jest wszędzie tam, taka rzeczywistość, w której człowiek dotyka tajemnicy cierpienia i złożenia rezygnacji ze siebie, rezygnacji z wielu rzeczy, które normalnie składają się naszą codzienność, nawet jakieś rozumienie szczęścia w imię wartości jeszcze wyższej. Tą wartością wyższą jest miłość i my rozumiemy w chrześcijaństwie sens ofiary czyli poświęcenia się, oddania siebie, e, służby, e, tylko w kontekście miłości. Ona usprawiedliwia wtedy rezygnację ze siebie, powstrzymanie się od wielu różnych rzeczy, które naturalnie wykonujemy, które e, są pewnym synonimem szczęścia na rzecz kogoś drugiego lub czegoś e, wiele ważniejszego. I tutaj miłość Jezusa Chrystusa, która motywowała Go, aby zgodzić się e, na ten wyrok na śmierć na krzyżu, za całą ludzkość, za wszystkie grzechy ludzkości w imię miłości Boga, która uzasadnia całe nasze istnienie, ale też uzasadnia to, co Jezus Chrystus przyniósł jako propozycję na życie. I wtedy przekłada się to na życie konkretnego człowieka. Bądźmy takim bardzo konkretni, powiedzmy, jeżeli mamy w domu kogoś chorego, i mamy prawo do osobistego rozwoju, mamy prawo do różnych planów na życie. Ten człowiek cierpiący, chory, który wymaga opieki potrafi nas tak zaabsorbować i potrafi nam tak pokrzyżować plany, że wtedy rodzi się pytanie, dlaczego? No to jest właśnie sens ofiary. Ja rezygnuję ze siebie po to, żeby oddać siebie drugiemu człowiekowi i wtedy jedyne uzasadnienie to jest miłość. Inaczej ofiara jest bezsensowna, inaczej moje poświęcenie nie ma sensu, jest nawet okazjonalne, leczeniem drugiego człowieka. Tylko miłość uzasadnia taką postawę wobec drugiego. Ksiądz biskup mówił o, o tym, że Wielki Piątek jest takim dniem, kiedy rozważa się sens y, cierpienia, sens, sens wojen. Nawet no, jesteśmy świadkami wojen, y, które się toczą jedna za naszą granicą. Widzimy wojnę na Bliskim Wschodzie, widzimy napór na granicę. Ksiądz jest także przewodniczącym Rady Komisji i Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców. Jak postrzega Jego Ekscelencja te kwestie nastawienia do uchodźców, do migrantów? Bo widzimy, że w ciągu ostatnich kilku lat ten sentyment się zmienił. Nie wiem, czy możemy tu mówić o sentymencie, ale na pewno są pewne postawy pozytywne i negatywne. To socjologowie by więcej na ten temat powiedzieli. Te badania cały czas trwają. Jak przyglądamy się im przed kryzysem na granicy polsko Białoruskiej w 2021 roku, jeszcze wcześniej przed 2015 rokiem, kiedy mieliśmy świadkami takiego masowego napływu ludzi do Europy, uciekających głównie z Syrii. Te postawy się zmieniały do, do tego stopnia, że było to bardzo widoczne, zwłaszcza w kampaniach politycznych, do wyborach do Parlamentu, do Sejmu, do na Urząd Prezydenta. Strasznie ukup jest temat i człowiek, który w tym miejscu, w tym dramacie powinien być na pierwszym miejscu. I na dzisiaj... Jesteśmy świadkami, jak y, w jakimś sensie trochę wycieszyła się sprawa na, pols na granicy polsko-białoruskiej, ale ona tam cały czas trwa. Ten dramat uciekających ludzi docierających do granicy polsko-białoruskiej jest niestety na szczęście, można powiedzieć, o wiele mniejszej skali, ale jednak zdarzają się przypadki. Y, jesteśmy po y, niesamowitym doświadczeniu wielkiej gościnności dla uchodźców syryjskich ale teraz te wy wydarzenia, wojna na Bliskim Wschodzie znowu generują następne fale u ludzi uciekających z tamtego regionu, prawdopodobnie docierających e, coraz większej liczbie do Europy. I nasze nastawienie jest bardzo, bardzo niestety, muszę powiedzieć, e, nacechowane taką uległością wobec politycznej racji. E, ginie wtedy ten człowiek, ten pojedynczy człowiek i wtedy mówimy o zjawiskach, o fenomenach, gdzie łatwo się wtedy manipuluje i obraca jak przedmiotami e, losy tych ludzi, Oczywiście nie możemy być naiwni i nie wolno w żaden sposób. Żadna nauka Kościoła ani Ewangelia nie zachęcają do otwierania granic w sposób bezkrytyczny i bezwarunkowy, co nieraz się sugeruje. Ale Ewangelia jest przede wszystkim takim nastawieniem człowieka do drugiego człowieka nacechowanym niezwykłym szacunkiem do godności wobec każdego i solidarności, zwłaszcza w kiedy cierpi. A do tego dołączamy również całą naukę o bezpieczeństwie, o tym, żeby nie było e, wykorzystania, żeby mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wszystkich wpuścić, to prawda. Ponieważ my na dzisiaj, tak prawdę mówiąc, ciągle nie mamy polityki migracyjnej państwa. To tutaj e, stawiamy taką delikatną kropkę, bo ja zapraszam na dalszą część rozmowy z księdzem biskupem do serwisu YouTube. 26 po 8.00.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 Ręczy i męczy metropolia Wiem trudno kochać panienkę jak ja Więc łatwiej odejść no ba.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 Turbalarz nieco zadumany, bo taki dzień też, nie? I troszkę zwolniliśmy, zauważył pan. Tak, a jeszcze bardziej zwolnimy za chwilę, sobota, niedziela, poniedziałek. No to tak, ale ten piątek jest wyjątkowy, żeby zwolnić i do tego też będzie nawiązywał poranny trening szarych komórek. E, pan zwolniła z porządkami jak? Tutaj, tu się nie zwalnia, tu trzeba przyspieszyć chyba, bo. A szyby nie umyte. A, a weźmy, wie pan, to, to słońce, to mnie wkurza autentycznie, wie pan dlaczego. Hmm? Bo jak nie ma słońca, to nie widać tych smug. Człowiek wyczyści wszystko pięknie wypuszczane, wychodzi i patrzy. I dlatego Przecież. trzeba mieć mieszkania z oknami na północ. A, To jest dobra sugestia. Dobra. Następnym razem będę pamiętał. Szanowni Państwo, temat tej świątecznej zupy na śniadanie wielkanocne się pojawił. Niektórzy byli mocno zdziwieni, że jest ona koloru czerwonego. Moi rodzice pochodzili z Lubelskiego, obecnie mieszkam w Wielkopolsce i się gotowało bas czerwony, ale na zakwasie, na szynce z jajkiem, z kiełbasą, szynką, bardzo sycące. Pan redaktor powiedział o Lubelszczyźnie. Myślę, że również na Matowszu. Ja pochodzę z okolic Garwolina i tam od lat... No, odkąd pamiętam, od czasów mojego dzieciństwa jest barszcz czerwony, nawędzący i oczywiście na zakwasie buratanym, który robi się tydzień wcześniej co najmniej. Przepyszny, polecam i sama taki robię do dziś. Smacznych świąt Państwu życzymy. Jest 8.31. Cudy wolności, Piotr Balasz. Ogłoszone na dziś maksymalne ceny paliw zostaną z nami na całe święta, przekazał w radiowej jedynce minister energii Miłosz Motyka. Najbliższa aktualizacja jest we wtorek. Będzie więcej pociągów na święta. W rozkładzie jazdy jest 50 kursów więcej niż przed rokiem. Będzie to 500, ponad 30 połączeń na święta. Do części składów dołożone zostaną też dodatkowe wagony. Od dziś studenci prawa po trzecim roku mogą zostać asystentami sędziego. Jest zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód. Studenci będą mogli przyjrzeć się pracy nie tylko sędziów, ale też prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Kamil Grosicki po raz drugi kończy reprezentacyjną karierę. Raz żegnął się już z kadrą. Dwa lata temu, ale wrócił Teraz 37-latek w internetowym poście pisze o spełnieniu marzeń i dumie ze 101 występów w reprezentacji Torebkę ze skóry dinozaura zaprezentowano w Amsterdamie Do jej produkcji wykorzystano wyhodowany w laboratorium kolagen T-rexa Którego skamieniałości znaleziono w USA Torebkę uszył polski projektant, ma być wystawiona na aukcji za pół miliona dolarów Pełne wydanie aktualności, punktualnie o dziewiątej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 I to jest ostatnie wydanie sygnałów dnia Szanowni Państwo przed świętami Następnym razem, kolejnym razem z, usłyszymy się Dopiero we wtorek W takim razie redaktorze proszę przyjąć Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kolegów Z redakcji Aktualności Przekażę, będą na pewno zadowoleni Ja odwzajemniam te serdeczności wielkanocne Pogodnych I takich dopasowanych do samego siebie Nic co muszę, Wiem. więcej tego co chcę O właśnie, dzięki wielkie Redaktorze Piotrze A teraz oddajemy głos Pani Agnieszce Temperatury tak do 14-15 stopni w centrum i na wschodzie kraju, na zachodzie te temperatury rzędu 6, 8 do 10 stopni i tutaj już spodziewamy się lokalnie opadów deszczu. No tyle rzeczywiście na termometrach Ma być dzisiaj i tego opadu deszczu Możemy się spodziewać, o czym mówiła Agnieszka Prasek Grzeczniczka i MGW Nad budynkiem Polskiego Radia jest mnóstwo słońca W tej chwili, szanowni państwo, i takich akcentów Będzie sporo w ciągu dnia, ale też trochę chmur Z których może miejscami popadać Zwłaszcza na północy, na zachodzie A potem przed wieczorem w centrum Wysoko w górach także śnieg Wielka sobota może upłynąć pod znakiem deszczu W przeważającej części Polski Termometry pokażą od 8 stopni na Suwalszczyźnie Przez 10 na wybrzeżu, 14 w centrum. Do 16 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu w nocy przymrozki, proszę pamiętać. Wielkanoc przyniesie słońce w południowych regionach. Częściowe zachmurzenie na zachodzie, Suwalszczyźnie i w centrum, a na Pomorzu i Pom Pomorzu Zachodnim może padać. Temperatura ma jednak wzrosnąć i to znacznie, proszę posłuchać. 11 na Suwalszczyźnie, ale to jeszcze nic. 15 na Mazowszu, na Pomorzu, Podkarpaciu i w centrum. 17 w Małopolsce i na Śląsku. 20 na Dolnym Śląsku Ziemi Lubuskiej i w Wielko Polsce. To w niedzielę, w poniedziałek wielkanocny od 10-12 stopni na wybrzeżu, 13 w centrum do 15 na południu, czyli temperatura będzie trochę niższa i ten poniedziałek może przynieść opady w większości Polski. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.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 Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. I już za chwilę, proszę Państwa, usłyszymy coś takiego. No właśnie. No właśnie, stop. Pewnie Państwo zauważyli, że dziś trochę zwolniliśmy, że muzyka, którą dla Państwa gramy... Ona jest wyjątkowa, taka delikatna, pełna zadumy, bardzo często i ciszy, jakby sama taka rzeczywiście sugerowała, by na chwilę się zatrzymać, by za chwilę właśnie zatrzymać świat nawet. Jest taki utwór wyjątkowy, ta muzyka będzie zwłaszcza wyjątkowa wieczorem, jest taki utwór wyjątkowy, powstał przed laty, doczekał się wielu przeróbek i ciszę nosi w tytule. Wiele powstało takich utworów z ciszą w tytule, ale ten jest wyjątkowo ciekawy. jestem, czy państwo wpadną na, na ten konkretny tytuł, o który mi chodzi. Natomiast podpowiedzią niech będzie duet. Paweł i Artek. 22 139 22 02. Numer, który nosi ciszę w tytule.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 Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia w naszym studiu. Jacek Czarnecki, już za chwilę polityka w skrócie, ale wcześniej poruszył Dzień pan dobry. temat, o który rzeczywiście no, toczą się kłótnie przy świątecznym stole nie Parsz tylko. biały czy czerwony? Nie, proszę pana, majonez. Majonez ma być dobry, proszę pana. Ma być dobry, ma smakować wszystkim sałatka z takim majonezem, jaki lubią. Czyli wiadomo jaki. PS do sałatki jarzynowej. Tylko majonez od pana Liroia. Tu Kielce. Szydory, Szydory! Tak, tam nie wołają ludzie z poza mego miasta, pewnie oni racji mają, bo ja jestem sierp, sierp, sierp, sierp! No już wystarczy tego wylokowania no produktu. dobrze, dobrze, się, się pochwalił. <laughs> <śla> ha, ha! Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. No i szanowny redaktorze, niektórym nie jest do śmiechu. Na pewno ministrowi finansów nie jest do śmiechu, bo pytanie, co zrobić. No właśnie, no jak się zachować? No nie możemy no możemy nie zapłacić, no nie możemy, no jest wyrok, czekamy na. Proszę pana, na to. to nie ministrowi finansów nie jest do śmiechu, mhm. tylko nam wszystkim nie jest do śmiechu. No tak, bo to bo są nasze pieniądze. Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił Polska, a więc my wszyscy, pan, mhm. ja, nasi słuchacze yy, teraz będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę pisu. Być może może nawet 6 miliardów yy, kary i odsetek, 6 miliardów euro. Yy, I to nie jest niestety Prymaprilis. I to jest problem. Raportniku z września 23 roku skrytykował decyzję ministra zdrowia Adamia Niedzielskiego podjętą w maju 21. Minister stwierdził, iż sytuacja epidemiologiczna zmierza ku stabilizacji zaledwie 11 dni po zawarciu trzeciej umowy z Pfizerem na zakup szczepionek. Wskazuje to na całkowity brak spójności działań ministra. Tak pisze raportniku. Politycy pis tłumaczą, że to von der Leyen zmusiła ministra do złożenia zamówienia Oczywiście bzdury raportniku jest jednoznaczne. Działania ministra zostały ocenione jako nierzetelne. Poza tym nie wiem na jakiej zasadzie rząd PiSu z premierem Morawieckim, wszak ekonomistą i bankierem na czele. Myślał, że można towar zamówić, go nie odebrać i jeszcze za niego nie zapłacić. I na dodatek, że tak ogromna firma jak Pfizer nie odda sprawy do sądu. To był wyrok co prawda w pierwszej instancji, ale jeśli apelacja Polski się nie powiedzie... To my wszyscy zapłacimy za tę niegospodarne rządu PiS i pamiętajmy o tym za każdym razem, gdy słyszymy polityków PiS mówiących o drożyźnie czy dziurze budżetowej. Rozmawialiśmy z Grzegorzem Osieckim, redaktor Osiecki sugerował, że może być jeszcze jakaś ugoda, że w zamian za te 6 miliardów kupimy od nich coś, co rzeczywiście wykorzystamy. No być ale, może, no, ale to, tak że tak powiem, mm -hmm. jeszcze musimy... I tak będziemy musieli te pieniądze wydać. I to jest problem. Mm -hmm. Ale to nie są jedyne kłopoty Mateusza Morawieckiego. W tym przypadku chodzi o kłopoty... Harcerzy, czyli stronników byłego premiera. Ale też samego premiera. I pierwszy kłopot pojawił się w prym Aprilis. Myślałem, że to żart, ale okazało się, że nie. Rzecznik PiSu napisał, że prezes zawiesza Krzysztofa Szczuckiego i oddaje go pod komisję dyscyplinarną, za co zawiesza Szczuckiego. Niektórzy mówią, że za to, iż wstrzymał się on w zeszły piątek w sprawie odrzucenia weta prezydenta do reformy kodeksu postępowania karnego, czyli tak zwanego Lex Kibol, prawie cały klub głosował przeciwko odrzucaniu tego weta, prawie, bo razem ze Sztuckim wstrzymał się od głosu również poseł Jabłoński, ale jego nie zawieszono. Inni posłowie mówią, że Sztucki jako harcerz, czyli stronnik Morawieckiego już od dawna sobie u prezesa grabił, grabił, aż nagrabił. Ale drugą rzeczą i drugim kłopotem harcerzy jest to, że premier Mateusz Morawiecki, były premier Mateusz Morawiecki też został wezwany wczoraj na dywanik do prezesa, a chodzi zapewne o zakładanie ponad partyjnego, centrowego stowarzyszenia, które zapowiedział były premier, ale na pewno też o spotkanie, yy, spotykanie się na debacie z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem. Eksperci mówią, że Morawiecki bada grunt pod stworzenie nowej partii, która wraz z PSL-em i tym, co zostało z Polski 2050, może stanąć do wyborów w 2027 roku. Nie wiem, jak wyborcy PSL-u to przyjmą. Ja pamiętam, jak Morawiecki odsądzał od czci i wiary i Kosiniaka Kamysza i wszystkich ludowców, a teraz oferuje przyjaźń, no, ale tak jest polityka, a do wyborów jeszcze wiele się może zdarzyć. Jedynka. Polskie Radio. Spokoju na święta. Winiary. Dzięki. <laughs> Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Już za chwilę rozwiązanie porannego treningu szarych komórek, ale wcześniej pan Piotr ze Szczecina. Panie Danielu, nie wiem, czy ma pan kontakt z panem wydawcą Radkiem, ale chodzi mi o aspekt świąteczny i piłkarski jednocześnie. Mianowicie, Wielkanocny Poniedziałek, określany jako Lany Poniedziałek, będzie miał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 Właśnie nie do końca nie wiem, czy się wybiera. A to ten Ciebie, pan od paprykarza szczecińskiego? Tak, tak, tak legendarny tak, czy... tak. To jest ten Pan Piotr, który, który przegrał, ale honorowo rzeczywiście wysłał zapas paprykarza na, na co najmniej miesiąc. Pozdrawiam pana Piotra, nasz, nasz wydawca ciepło świątecznie przypomina, i przekonuje, że to nie dostanie. I gdzie ten zapas paprykarza? No już, już nie wszystko Naprawdę? zostało. Tak, no nie, tak, już, proszę pani. Mały był zapas. Wszystko zostało rozdane. A, mam coś dla pani. O, bardzo proszę. Właśnie to jest takie miłe, że nasi słuchacze o nas pamiętają. Jedno i drugie, pewnie drugie dla koleżanki. Tak, tak. O, jak miło. Tak. Tak. A to ja tak. Tak, to, to, mm -hmm. to sławam. Mhm. To świetnie. Jakie piękne. Tak, pięknie, pięknie. Dziękujemy Pani Bożenie. Natomiast, Szanowni Państwo, w takim dniu, jak ten wyjątkowo brzmią wszystkie utwory, dzięki którym jesteśmy w stanie zwolnić i pomyśleć i zatrzymać się na moment. A ten, o który Państwa pytan, ten, który nosi w ciszę w tytule i został nagrany w latach 60. przez pewien duet, jest rzeczywiście wyjątkowy. Chodzi o moją ulubioną piosenkę. The sound of silence. No i ta piosenka doczekała się wielu wielu wersji. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And a vision that was planted. In my brain still Within the sound of silence. Szanowni Państwo, niech w te święta wasze serca wypełnił radość i ciepło, niech przy rodzinnym stole spotkają się wszyscy ci, ci, najbliżsi, ci, za którym państwo tęsknią, by razem świętować, by śmiać się i po prostu, po prostu być. A potem, tak jak wczoraj sugerował Roman, wyjść na spacer. Podpisujesz się pod tym, słowo? Podpisuję się pod wieloma rzeczami, pod taką bliskością i pod mhm. tym, żeby zwolnić, bo sama wczoraj wychodząc o 22 z hipermarketu złapałam się na tym, że chyba nie tędy droga i dzisiaj właśnie też w czterech porach roku o tym, co najważniejsze. Między innymi o nie myciu okien. Wszystkiego dobrego. Spokoju pełnych miłości. Świąt. Do usłyszenia. Polskie Radio. Jedynka.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Cały czas problemy na autostradzie A4 występują między węzłami Udanin i Gościsław na trasie z Legnicy do Wrocławia. Na 119 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i doszło do pożaru w jednym z pojazdów. Trasa do Wrocławia pozostaje zablokowana, a niektórzy zmotoryzowani zjechali węzłem Budziszów. Dzień dobry, kierowca z Dolnego Śląska, z A4. A propos korka na A4 w stronę Wrocławia od Legnicy z na węźle Budziszów jest jak najbardziej zaletany, bo dalej autostrada w stronę Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Uwaga do kierowców większych pojazdów. Po zjeździe na tym węźle należy skręcić w lewo w stronę Strzegomia, bo skręcając w prawo trafiamy na mostek z ograniczeniem do 10 ton. I tam już trzy tiry stoją, pewnie kierowcy zastanawiają się co teraz mają zrobić, bo nie są w stanie wycofać. A teraz zator na A4 jest jeszcze dłuższy, bo ostatni węzeł przed korkiem to Wądroże Wielkie. Na S6 tymczasem pojawiły się problemy pod Trójmiastem między węzłami Kowale i Gdańsk-Południe. 342 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i samochód dostawczy. Poszkodowana jest jedna osoba. Kierowcy, którzy Trójmiejską Obwodnicą jadą na południe kierują się na przykład do Łodzi mają zablokowany jeden z pasów. Problemy wciąż występują na S8 między węzłami Wieluń i Złoczew. Na 140 km czyli niedaleko Mopu Chojny Południe. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i wciąż jest blokada w kierunku Warszawy. Można objechać te utrudnienia przez Mop Chojny. Nie trzeba zjeżdżać wcześniejszym węzłem. Krajowa dziewiątka, tutaj uważajmy między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Zablokowany jest pas w kierunku Ostrowca.